Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co, co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz zaszczym, na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcast. Sobota, 6 maja 2023 roku. Słuchacie właśnie 445 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami planujący zagładę ludzkości Michał Dżegrakowicz. Witam Cię serdecznie. Czołem Szymas, witam wszystkich. I jestem tu też ja, lekko roztopiony tym końcem świata, Szymon szymas Witam również. Kochani, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by porozmawiać o jednej z najnowszych premier od wydawnictwa Egmont, a mowa o Miłym Domu nad Jeziorem, tom pierwszy, sześć zeszytów komiksu The Nice House on the Lake, ze scenariuszem Jamesa Tyniona IV i z ilustracjami Alvaro Martineza Bueno, w tłumaczeniu Pauliny Breiter. Jest to w pewien sposób moment wyjątkowy, bo o Tynionie dotychczas w Nekro jeszcze nie mówiliśmy. A to jest scenarzysta, który w ubiegłym roku no, zawojował gdzieś tam świat komiksu, właśnie horrorowego związanego z grozą, bo on otrzymał, jeżeli się nie mylę, to chyba trzy nagrody Eisnera. Za 2022, dla siebie za, jako scenarzysty, za właśnie Miły Dom nad Jeziorem, czyli ten komiks, który trzymamy teraz w dłoniach. I to też za te sześć zeszytów, o których dzisiaj będziemy mówić. I to była nagroda za nową serię i dostał także Eisnera za serię kontynuowaną i to był komiks Coś zabija dzieciaki który w Polsce wydaje wydawnictwo Non-Stop Comics. Coś wydaje, może coś wydaje, coś zabija dzieciaki, to pierwotnie komiks wydawnictwa Kabum, a Miły Dom nad Jeziorem wydaje DC w ramach tej swojej serii Black Label, którą my znamy m.in. z Hill House Comics. No, no trochę tutaj właśnie takich wyjaśnień natury formalnej w każdym razie tak, w Polsce ukazał się teraz ten pierwszy tom, całkiem szybko. A to szybko. też jeszcze, wpa wpadnę ci w mhm. słowo tylko jak je jesteśmy przy Jamesie Timionie czwartym to, to jest w ogóle scenarzysta którego w naszym pięknym kraju możemy kojarzyć z kilku serii, bo oprócz tych, które wspomniałeś, to jest jeszcze bardzo dobrze oceniany departament, departament. prawny mhm. z jego scenariuszem, o którym Sik w Konglo opowiadał i który to komiks niezmiennie chwali, bo tak na Twitterze jak on nim pisze to po trzecim tomie cały czas jest tak samo zachwycony jak był na etapie pierwszego tomu, a oprócz tego James Tynion IV odpowiada też za aktualnego Batmana bo to jest ten scenarzysta, który po tomie Kingu, z tego co pamiętam, właśnie przejął główną serię Batmanową i jeżeli ktoś śledzi to główne uniwersum DC na bieżąco, które w naszym kraju się ukazuje, no to też na pewno z nim może mieć do czynienia i na pewno to nazwisko będzie kojarzył, nawet właśnie jeżeli w tych seriach bardziej horrorowych nie siedzi. I, i Departament Prawdy on, mówił się chyba w tej chwili po trzecim tomie i to też jest non-stop komiks na Batman, wiadomo, Egmont. Mhm, mm Tak, i z tych Batmanów też te horrorowe nie? tworzył, no bo odpowiada za y, Justice League Dark i za Batmana y, Metal, nie? więc y, no lubi. Ale Metal, metal to klimaty. chyba coś w tym, musiał pisać jakiś fragment, bo Metal to Snyder chyba, nie? Przecież... Tak, ale oni są obaj jako scenarzyści wymieniani. Aha, no to patrz, to tego nawet nie, nie kojarzyłem. Spoko, spoko. Snyder i Tynion czwarty, tak. Spoko. No i w sumie tych komiksów, jak ja teraz tylko na, na sam Egmont wszedłem, to jest 45 pozycji, nie? Jak się w Tyniona wejdzie, a do tego jeszcze dodajmy te rzeczy wydawane przez non-stop komiks. Trochę go na naszym rynku jest i bardzo dobrze. No i ja trafiłem na Miły Dom nad Jeziorem przeglądając topki komiksowe, bo co roku gdzieś tam w styczniu, w lutym, a czasami już w grudniu przeglądam najlepsze serie z ostatniego roku wydawane za granicą, no i tam właśnie The Nice House on the Lake pojawiał się w wielu różnych topkach, no to wiadomo, oczywiście się tym szybko zainteresowałem. Sprawdziłem pierwszy, drugi zeszyt, no i uznałem, że spoko, kiedyś wrócę, albo poczekam właśnie na polskie wydanie, no i się go na szczęście doczekaliśmy. I jest to seria zakończona, bo te pierwsze sześć zeszytów pojawiło się w oryginale w 2021 roku i w 2022 pojawiło się wydanie zbiorcze. Potem w 2022 roku pojawiło się kolejne sześć zeszytów, które domykają tę miniserię i teraz w 2023 za granicą pojawiło się wydanie zbiorcze. My dostaśmy ten pierwszy, ten drugi tom pewnie też za jakiś czas się w Polsce ukaże. Jerry, czy ty w ogóle słyszałeś wcześniej o tym komiksie, cokolwiek? Nie. W zasadzie z tego, co kojarzę, to tylko kiedyś o, o nim nasz kolega słuchacz, Łukasz wspominał w jakichś komentarzach i ty go wrzucałeś gdzieś tam w naszych rozmowach właśnie jako taka rzecz, która się w topkach przewija, ale no, nie wyszedłem ponad to dlatego, że ja z kolei stoję na stanowisku takim, że mamy takie zatrzęsienie komiksów na polskim rynku, że ja nie śledzę rynku zagranicznego, bo nie jestem w stanie już od jakiegoś czasu ogarniać nawet wiesz łamka tego, co wychodzi w Polsce, nie mówię już o zagranicy, więc czekam cierpliwie, co nam polscy wydawcy tutaj zaserwują i z tego staram sobie wybierać ewentualnie serię, po które chcę sięgnąć. Mhm, mm żeby nie było, tak? Ja też jakoś nie śledzę na bieżąco tego rynku, po to jest takie moje guilty pleasure, poza tym, wiesz, jakoś research mi lepiej wychodzi niż samoczytanie, więc... Gdzieś tam sobie to przeglądam, ale e, potem też e, szybko porzucam i tylko czasami wracam. E, no dobra, no to e, ty podszedłeś tak zupełnie nic nie wiedząc. Ja ci powiem, że tak jak byłem zaintrygowany i też ty mnie zapytałeś, nie co to ta historia. No i tak nie chciałem za wiele zdradzić, bo trochę to, to, to był szok, gdy właśnie człowiek się dowiaduje, co jest tak naprawdę grane dla mnie. Ja właśnie byłem mega ciekaw, czy, czy ta pierwsza połowa nie, tej serii cokolwiek właśnie rozjaśni już całościowo. Okazuje się, że no jasne, tak odpowiada na część pytań, ale jednocześnie stawia kolejne. I teraz już rozmawialiśmy o tym chwilkę przed nagraniem. To jest seria, która może się łatwo posypać, bo ma masę bohaterów, dość zawiłą, ciekawą, intrygującą fabułę, no ale właśnie nie wiadomo, dokąd to prowadzi. I może wprowadźmy naszych słuchaczy w ten świat. Otóż akcja toczy się, jak wskazuje tytuł, W miłym domu nad jeziorem. Jest to luksusowy apartament, taki naprawdę przeogromny piętrowy, czy tam nawet dwupiętrowy dom w lesie nad ogromnym jeziorem, do którego zaproszona zostaje grupa ludzi, i to, co ich łączy, to to, że wszyscy znają niejakiego Waltera. Walter postanowił zaprosić ważne dla siebie osoby ze swojego życia, przyjaciół gdzieś tam z liceum, ze studiów poznanych na jakichś imprezach czy przy innych okazjach. No i część tych osób się zna, część z nich to właśnie też koledzy, znajomi, przyjaciele, część nawet to pary, ale część jest dla siebie praktycznie zupełnie obca. I teraz przyjeżdżają z różnych miejsc w kraju, by wspólnie spędzić miły weekend, czy tam tydzień razem z Wolterem w tym domku nad jeziorem. Okazuje się na miejscu, że to nie będzie po prostu zwyczajny urlop, zwyczajne wakacje, bo prawdopodobnie poza tym domkiem świat się kończy. Dochodzi do apokalipsy, która prawdopodobnie obejmuje cały świat, a nasi bohaterowie są praktycznie uwięzieni i teraz w zależności od punktu widzenia no albo uwięzieni, albo uratowani w tym miłym domku nad jeziorem. No i my poznajemy ich losy tutaj na miejscu, ale także dostajemy informacje na temat tego, jak wyglądało ich życie wcześniej, ich znajomość z Wolterem. No, i powoli, tak jak wspomniałem, na jedne pytania dostajemy odpowiedzi, ale jednocześnie pojawiają się kolejne rzeczy, co do których właśnie trzeba przeprowadzić jakieś małe śledztwo, czy posnuć domysły. Jerry, jak cię pochłonął ten świat tutaj, domku nad jeziorem? Czy ten pierwszy zeszyt, drugi tak, czy one już gdzieś tam zarzuciły haczyk, który ty złapałeś? To jest bardzo ciekawa i intrygująca historia i dosyć, tak powiedziałbym, odważnie na swój sposób poprowadzona przez Tyniona, dlatego że no, my od początku widzimy, że to się wszystko nie skończy dobrze, jeszcze zanim się dowiadujemy o tej potencjalnej czy toczącej się za kulisami domku apokalipsie, dlatego że początkowe zeszyty zawsze rozpoczyna pewien monolog jednej z postaci, która siedzi gdzieś na peryferiach tego domku i widzimy, że świat wokół płonie, co daje nam jasno do zrozumienia, że cokolwiek tu się dzieje, a to mamy już w pierwszym zeszycie to jest w zasadzie pierwszy kadr tego komiksu mm -hmm. kiedy, kiedy widzimy, że jedna z postaci nam opowiada e, w zasadzie no, te początki, czyli to jak się znalazła w tym domku, ale e, opowiada to trochę e, siedząc tak jak, nie wiem panna młoda w zabawie w pochowane na, na schodach, kiedy widzimy płonący dom w tle, to tutaj mamy podobny motyw zastosowany. No Przez i to jest... się zastanawiałem, o czym ty mówisz, jaka panna młoda, nie? No, no jak i ty z... wesela chodzisz, ale tak, doprecyzowałeś rzeczywiście. Yy, nawiązanie bardzo dobre. No i, i wiesz, i to jest, no mówię, dosyć odważny ruch, dlatego że. On z jednej strony intryguje, z drugiej strony ustawia pewne oczekiwania co do przebiegu tej historii, no bo my jako czytelnicy mamy taką dwoistość, nie? że śledzimy przeszłość, śledzimy teraźniejszość i widzimy cały czas te wydarzenia w przyszłości, gdzie no, no widzimy, że coś już się tutaj posypało. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe otwarcie serii i mnie osobiście to, co najbardziej zastanawia, to to, że to jest połowa tej historii. Dlatego, że jak na połowę historii, to mam wrażenie, że tutaj no nie tyle, że się niewiele wydarzyło, co trochę mam poczucie, że to jest no ułamek tej, tej opowieści, że to, to mi nie wygląda, jakby to miała być, wiesz właśnie połowa, pierwszy rozdział i, i że w kolejnym tomie już dostaniemy to, to wszystko zakończone. To, to Czyli po czułeś pierwsze. się jakbyś czytał ongoing, który ma już z 50 numerów, tak? Tak, trochę, trochę, trochę tak, że wiesz, że tutaj no, te wydarzenia tak płyną, że niby mamy kilka takich bardzo istotnych elementów w tej opowieści posuniętych do przodu. Pewne pytania znajdują odpowiedź, inne właśnie tutaj dostajemy, ale tak czy siak... Ja trochę miałem poczucie, jakby to był początek długiej serii, ale długiej nie na 12, tylko na przykład na 50 zeszytów. To jest pierwsza taka moja uwaga. Druga moja uwaga, czy, czy nawet taka refleksja bardziej, to jest to, że tak jak ten tom mi się bardzo podobał i uważam, że to jest ciekawe podejście do tego tematu postapokalipsy nie powiedziałbym, że nowatorskie, bo ja tutaj miałem bardzo silne skojarzenia z podkopułą chociażby i to są takie oczywiste rzeczy, nie mamy tych odciętych ludzi, kopuła jakaś, której oni nie mogą przekroczyć właśnie wokół i tak dalej, i tak dalej i to jest tylko taka baza, a tego jest więcej, ale nie będziemy w to teraz wchodzić i to co jakby mnie zastanawia, to jest jak Tynion ma zamiar to spuentować, bo mam trochę poczucie takie, że to jest historia, która może się spektakularnie wywalić na pysk, <śmiech> w tym sensie, że wiesz, no, będziemy musieli tutaj dostać odpowiedzi, konkretne odpowiedzi, konkretne jakieś rozwiązania, które no, będą musiały nas doprowadzić do jakiegoś końca tej historii, no i oczywiście może nie powinienem gdybać o zamkniętej historii która już tak jak mówisz no jest historią nagradzaną no ale trochę jeszcze nie wiem czy nie byłbym w stanie w stu powiedzieć że tak ta seria jest rewelacyjna to jest bardzo dobre wprowadzenie ale, ale no mówię no, ciężko mi powiedzieć czy ona się równie dobrze skończy jak się zaczęła mhm mm Jasne, znaczy z tym się zgadzam, bo to jest historia oparta na właśnie niewiadomej, na zagadce, jak to z dobrymi horrorami bywa, bo to jest jednak fabuła horrorowa. Najbardziej przeraża nas to, czego nie rozumiemy, co gdzieś tam jest dla nas obce od początku do końca i tutaj Tynion dokładnie tak czyni z pewnymi elementami tej historii, że my nawet jeżeli czegoś się dowiadujemy, na przykład o postaci Waltera, to tak naprawdę to są bardziej jakieś domniemania postaci, tak czy nasze własne interpretacje, ale nie mamy pewności tak, ostatecznie z czym lub z kim mamy tutaj do czynienia. Tak samo nawet jeżeli chodzi o jakieś zamiary tej postaci, no to wprawdzie komiks trochę nas nastawia na konkretną, Konkretny odbiór tej historii, ale no człowiek oczywiście wątpi w to wszystko, co komiks nam serwuje w trakcie lektury i sam się zastanawia, tak? Właśnie, czy ten miły dom nad jeziorem to jest ratunek, ocalenie, czy może jest to. No, jakaś chora gra, tak samo ta zagłada, która, jak zauważyliśmy, rzekomo rozgrywa się na zewnątrz. Być może świat w świecie przedstawionym już nie istnieje poza tą jedną przestrzenią, którą obserwujemy. A może to tylko, nie wiem, jakaś symulacja, że właśnie chory żart, albo jeszcze coś innego. W końcu tutaj padają słowa typu eksperyment w kontekście wydarzeń, które śledzimy. Jest masa niewiadomych, ale dla mnie te niewiadome no na tym etapie jednak działają in plus, bo sprawiają, że ta historia wciąga i że właśnie chce więcej, nie, że chce analizować to, tam te różne wydarzenia. Gdy bohaterowie mówią, że musimy tam coś przemyśleć, na przykład wszystko, co nam powiedział Walter, tam pada w którymś zeszycie takie zdanie, tak, że musimy jeszcze raz się zastanowić, co nam dokładnie przekazał, no to ja w tym momencie, wiesz, cofam się do poprzednich zeszytów i przeglądam, nie? co tam Walter im mówił. I to prowadzenie śledztwa y, trochę jak w jakimś, nie wiem, Zewie czy innej Delcie Green y, w trakcie lektury do mnie trafia całkiem nieźle i fakt, iż tak naprawdę niby tutaj nie ma takiego horroru tu i teraz, nie? Takiej grozy w danym momencie mamy tam raptem troszkę, jakieś pojedyncze sceny, to ja czuję napięcie w tym komiksie, nie? Gdzieś tam nawet przy po prostu zwiedzaniu tej naszej wyspy, czy wyspy, nawet nie wiem, czy to jest wyspa w sumie, tak mówię po prostu umownie, no bo jest odcięta w jakiś tam sposób od reszty rzeczywistości, więc tak to nazywam, ale to nie jest chyba wyspa w sumie, tak geograficznie. No to ja tam cały czas widząc to jak ten świat jest właśnie tajemniczo wykreowany, czyli mamy na przykład masę jakichś dziwnych rzeźb, które składają się do pewnego stopnia z podobnych struktur, ale jednocześnie każda jest inna. Powiem Ci, że miałem ochotę w którymś momencie na przykład sobie odrysować, tak jak tutaj jeden z bohaterów, te znaczki i zastanowić się, czy zobaczę w tym jakiś system. Pewnie nie. Pewnie to jest po prostu taka e, te, taki ozdobnik nie, wizualny, graficzny e, i może tam na koniec jakaś sekwencja będzie miała znaczenie. Na tym etapie to pewnie nie miałoby sensu, taka analiza, ale autentycznie czułem się jak dziecko, nie? które dostało do rozwiązania kilka zagadek i, i chce się tym bawić. No tutaj wiesz to skojarzenie z prowadzeniem jakiejś takiej quasi detektywistycznej trochę gry to mi też się rzucało w oczy, ale bardziej w kontekście tego nowego filmu na noże szklanej cebuli, bo tutaj mamy przecież punkt wyjścia prawie, że identyczny nawet jest scena mierzenia temperatury jak u Johnsona, także, także to mnie trochę rozbawiło że mamy aż tak zbliżone motywy i tak jak mówisz, i ja się z tym zgadzam, ten komiks pod kątem jakby rozkładania napięcia i serwowania nam poszczególnych twistów on jest dobrze prowadzony dlatego, że on działa na kilku poziomach on działa na poziomie pewnego napięcia bo czy konfliktu to trochę może za dużo jeszcze na tym etapie powiedziane, ale potencjalnego konfliktu pomiędzy po postaciami, takiego napięcia pomiędzy tymi postaciami i charakterami, nie? że ktoś mm, trochę y, no, no, no, wychodzi naprzeciw tym okolicznościom i po prostu się dobrze bawi, a ktoś y, próbuje rozkminić właśnie i traktuje to jako jakąś chorą grę, czy, czy jakąś zagadkę y, i to jest jakby jeden poziom. Drugi poziom mhm. to jest ta kwestia symboliki i to symboliki, yy, też jakby prowadzonej w różnorodny sposób, bo mamy z jednej strony te symbole przypisane do konkretnych postaci. Yy, I co, co, tak jak mówisz, może być pewnym wyznacznikiem takim tylko plastycznym, yy, ale no, jest to jakoś tam intrygujące, że w tym świecie przedstawionym funkcjonuje to tak samo, bo przecież Walter yy, wspomina tam zaraz na samym Sienkim Początku, że yy, dla każdego z Was będą czekały prezenty właśnie oznaczone tym waszym logo, że się tak wyrażę umownie. I, i, i mamy ten I jeden aspekt. Jeszcze... Mhm. I a propos tego, gdy czytasz pierwszy zeszyt, no to dostajesz takie Boże, jak to się po polsku nazywa? E, takie biogramy Ala, czy coś, takie zajawki z informacjami mhm. o każdej postaci. I tam jest ten symbol i jest e, jak gdyby nazwa kodowa, taki nickname, ale to nie są niki no, na zasadzie właśnie Szyma z Żery, tylko przypisanie do jakiegoś zawodu, czy czegoś takiego typu artysta, właśnie naukowiec. E, na tej zasadzie to wygląda. E, I e, z jednej strony, no to takie rzeczy zawsze są fajne, jak mamy wielu bohaterów, nie? No bo trochę łatwiej jest ich potem e, zapamiętać ale też yy, ja się tak trochę pamiętam przy pierwszym jak się zastanawiałem o co chodzi z tymi symbolami i dlaczego to jest wpisane w scenariusz, nie? bo tam mhm, pada, że tak. to Walter nadał im jak gdyby te. No to mówią, są kumplami, przyjaciółmi, a koduje ich jako właśnie nie wiem, malarz. Tak? I zaznacza jeszcze powiązania rządowe, co też jest jakby od razu dodatkowym takim elementem intrygującym, no bo mhm. no to, to też nie jest rzecz standardowa, no nawet w ocenie przynależności zawodowej danej postaci. Ale potem w tych kolejnych zeszytach jak gdyby wyjaśnia się, dlaczego oni są przydzieleni do tych kategorii nie? i dlaczego oni jako grupa też znaleźli się w tym miejscu, tak mniej więcej. Nie? Dlaczego wybrał akurat te osoby gdzieś tam ze swojego otoczenia, no bo on właśnie no miał motywację, nie? żeby to zrobić w taki, a nie inny sposób. Tak, no i, i wiesz, mamy tutaj jakby to kodowanie tych postaci, ale w ogóle no, cała ta historia jest obudowana pewną symboliką, która na ten moment nie jest jasna, nie? bo mamy te rzeźby w, na całej, w całej tej lokalizacji w, w lesie, oni je spotykają, spotykają je wokół domku i tak dalej, i tak dalej, no i na przykład, nie wiem, jedna z tych rzeźb ma pewną funkcję, ale co do konotacji innych no nie wiemy tak naprawdę nie? i to, to jest coś takiego co e, intryguje, no bo umówmy się jakaś taka specjalna e, kodyfikacja symbolika, no ona się zawsze kojarzy z jakimś właśnie, no, czymś tajemniczym, nie? Czy, czy z jakimś kultem, czy z jakąś wiedzą tajemną, czy, czy z jakimiś innymi tego rodzaju historiami. No i to jest ciekawe i dlatego wydaje mi się że ten komiks dobrze działa, nie? Że wiesz, że mamy te wątki oparte bardziej na postaciach, na, na charakterach, na jakichś tam konfliktach wewnątrz tej grupy, w oparciu o tę symbolikę, o, o której mówimy i jakby jest trzeci aspekt, który też jest bardzo istotny to jest jakby cała konstrukcja tego świata czyli ten miły domek versus świat zewnętrzny no bo to też jest ciekawe w sumie, na ile to wszystko, co my widzimy i co postaci widzą w kontekście tego, co się dzieje poza domkiem, na ile to jest prawda, a na ile to nie jest prawda. Bo tutaj też trochę się Tynion bawi i mam wrażenie z postaciami, ale też i z nami czytelnikami. Trochę no dając różne sugestie tak naprawdę i wiesz, jak mamy tę pierwszą noc kiedy oni niby tam scrollują media społecznościowe, to ja miałem trochę skojarzenia z sadystycznym, masowym mordem Matei. A po Matej, e, tak. tak, z Nocnych, nie? Gdzie, <grym> gdzie tam też że, e, była ta sytuacja, że tam, wiesz, nagle postaci e, zaczynały właśnie w mediach społecznościowych się dzielić jakimiś tam niepokojącymi wydarzeniami. I, i e, to też ma taki właśnie trochę e, no z jednej strony no, apokaliptyczny, ale z drugiej strony taki jakiś horrorowo weirdowy posmak, nie? O co tu chodzi, jakby dlaczego to wygląda tak jak wygląda, no bo umówmy się ta postapokalipsa, ona też jest na swój sposób dziwaczna, nie, no bo ona nie ma jakiejś... Ale to jest wyjaśnione dlaczego jest taka, a nie tak, inna, tak, nie, co tak, też tak, jest tak, na swój tak, sposób piękne, cudowne, że nie ma tutaj takich rzeczy wrzuconych na zasadzie a to będzie fajne, nie, tylko wszystko wynika z czegoś. Tak, no i, i tutaj jakby dobrze jest ta seria rozpisana na te poszczególne zeszyty, gdzie my Wespół z bohaterami uczymy się tego świata i mechanik w nim obowiązujących, nie? gdzie tam wiesz, mamy kwestie tych listów, mamy kwestie broni, na przykład, która się w którymś momencie pojawia i tak dalej, i tak dalej. I to, to jest naprawdę bardzo tak ciekawie poprowadzona seria, tylko, no mówię, no to jest, to jest pierwszy tom. Tu widać bardzo mocno, że mamy tutaj rzucane różne tropy, rozkładane pionki na szachownicy. No i, no i pytanie, co z tym Tynion zrobi dalej, co zrobił z tym dalej, nie jak to spuentował. Mhm. Wiadomo, skoro mówimy jeszcze dalej o samej fabule, powiedz mi, miałeś problem, żeby spamiętać wszystkich bohaterów, żeby się połapać w tym, kto jest kim? Miałem trochę problem, ale wydaje mi się, że to jest tyleż problem scenariusza, co problem rysunków. Bo ja Ci powiem, że z rysunkami, to tak zaraz Ci oddam głos w kontekście Twojego pytania, ale to muszę trochę rozwinąć. Rysunki całościowo są fantastyczne. To, co tutaj robi Alvaro Martinez Bueno z kolorami Jordiego Bellera, o którym też już parokrotnie w Konglo chociażby mówiliśmy, bo on się też w Marvelach różnego rodzaju przewijał, to jest prawdziwa petarda, bo uważam, że te rysunki są fantastyczne i one i dobrze wyglądają w tych elementach bardziej realistycznych i w tych elementach bardziej horrorowych. Ale to wszystko mówiąc, one są też takie trochę powiedziałbym nieostre momentami, rozmyte i przez to, że tych postaci jest tak bardzo dużo, a scenariusz no umówmy się, nam nie ułatwia, bo my te postaci poznajemy też w kilku płaszczyznach czasowych, bo mamy miły domek teraz mamy przeszłość danej postaci i jakichś postaci jej towarzyszących mamy przyszłość i to powodowało, że ja się często czułem zagubiony, w sensie wiesz nie, nie, nie byłem w stanie wszystkich przypisać do, do poszczególnych postaci bo mamy te osoby charakterystyczne no nie wiem, reporter jest dosyć charakterystyczny no bo to jest czarnoskóry koleś w okularkach nie? bodajże Nora też jest charakterystyczna no bo to jest z kolei ta czarnowłosa laska w okularach, więc okej, okay, to były takie postaci, które od razu byłem w stanie ogarnąć nie, Ryan ma niebieskie włosy, więc więc tutaj też jakby twórcy próbują nam pomóc, ale nie zmieniało to postaci rzeczy, że jak mieliśmy już na przykład trzech białych kolesi w kadrze <grywdy> blondynów o, różnej, o, o różnym odcieniu tylko blond włosów, no to, to już się szczególnie na początku gubiłem. I jak mówisz, czy się gubiłem w postaciach, to ja ci od razu odbiję piłeczkę i oddam głos, bo ja miałem jeszcze jeden, jeden problem jakby z, pod kątem prowadzenia tej historii, bo formalnie to jest Dosyć interesująco prowadzony komiks, bo tutaj mamy takie elementy jak, nie wiem, jakieś notatki, jakieś stenogramy rozmów, jakieś zdjęcia rodem z Twittera albo z mediów społecznościowych. I to jest fajnie zaimplementowane z jednej strony w ten świat przedstawiony. Z drugiej strony ja nie do końca rozumiem, dlaczego tutaj Tynion IV momentami stosuje na przemienną narrację w pionie i w poziomie, co nie jest w ogóle sygnalizowane. I ja po prostu się złapałem w kilkunastu, w kilkunastu momentach, tak, że wiesz, czytam, no, klasycznie lewo do dołu, prawo do dołu i nagle się orientuję, że kurde, przecież on tutaj prowadzi narrację w poziomie, a nie w pionie. Ale to jest sygnalizowane, bo to jest zawsze wtedy, znaczy jedna, jeden raz rzeczywiście było tak, że też totalnie załapałem, ale masz tak wtedy kadry, które przechodzą z lewej strony na prawo, prawą. I wtedy ta narracja jest pionowa. No okej. Okay. Znaczy nie pionowa, właśnie pozioma, przepraszam. Także od lewej do prawej, do końca czy też do prawej. Rzeczywiście kilka razy to jest trochę, bo czasami to jest widoczne, bo masz na przykład jeden ogromny kadr, nie? Tak, albo tak, ten tak, środkowy kadr się jest a, akurat mm -hmm. idealnie na środku przecięty. nie? No to wtedy właśnie nie ma problemu, no bo chcąc nie chcąc, idziesz w prawo tym wzrokiem. E, czasami trochę mniej, ale to wtedy na przykład jest większy kadr w tle, który gdzieś tam się łączy czy coś. E, wydaje mi się, że jednak jakoś tam to jest sygnalizowane. Tylko e, no rzeczywiście to się zdarza często akurat w tym komiksie. Zazwyczaj chyba aż tak często... Może też ja, ja mam ten problem, mamy. że ja po prostu jakby nie, nie, nie obejmuję wzrokiem... Całego y, splasza, nie? Dwóch stron, tylko po prostu jadę od lewej do prawej i po prostu nieraz mhm. się orientowałem w trakcie czytania, nie? Że, no że Wiesz, coś ja może gra, byłem nie? też nastawiony na to, bo ja, ja, ja sprawdzałem, ja, w sensie to dlatego wydaje mi się, że było sygnalizowane, bo ja po prostu patrzyłem zawsze, czy ten kadr się uchywa, nie? Czy leci dalej? Jak leciał dalej, to zawsze było od lewej do prawej do końca przez dwie strony. I nie, potem no tu, tu teraz kartkuję. Faktycznie y, masz rację, że to tyczy się w zasadzie zawsze te, tych kadrów, które są na e, część e, drugiej strony, jakby wyjęte. Wiesz, to mówię, to, to nie jest jakby wada, czy to nie jest jakiś minus e, taki, który by mi psuł zabawę, tylko po prostu się zdziwiłem, bo e, no raczej to jest rzadko spotykany zabieg. Bo ale jeżeli twórcy się bawią z narracją wizualną i z jakimś. raczej, raczej to jest tam dwa razy na cały komiks, raz na zeszyt maksymalnie. Tak, a tutaj a, a, to rzeczywiście. Albo, jest nawet, nawet jeżeli po prostu masz kompletne jakby pomieszane kadry, bo, bo nieraz, nie wiem, twórcy sobie robią okrągłe e, i, i dymki idą na okrągło wokół strony, no cokolwiek, no różne są zabawy formalne w komiksie, ale to przeważnie wtedy jest jakby bardzo mocno od razu widoczne, nie? Że, że ta narracja nie wiem, jest dużo e, białego tła i, i te, te kadry są poukładane w jakiś tam określony sposób albo cokolwiek takiego, to jest dużo bardziej sygnalizowane, a tutaj mówię, mamy to naprzemiennie i, i mówię, mi to, mi to uciekało jakby mocno, nie? No powiem ci, bo ja teraz kartkuję, nie? I wszędzie te, teraz, jak gdzie to widzę, to jest rzeczywiście sygnalizowane, ale znowu nie wydaje mi się aż tak często. Jak czyta... No dobra, no tutaj, jak w tym zeszycie znowu już trzeci raz widzę, no to może i często jak na standardy. Ale w ogóle ta narracja mi się podobała. Tak jak wspomniałeś wcześniej, rysunki rzeczywiście czasami są ciutnie wyraźne, przy czym. Hmm. To, to nie jest... Znaczy, ja tego nie traktuję jako jakąś niedbałość, nie? Tak jak czasami nie, nie, przy Marvelach z Mando, nie? Gadaliśmy, że jakby rysownikowi się nie chciało, jakby miał deadline na wczoraj i po prostu coś tam zrobił bardziej po macoszemu. Tutaj czasami nawet tak ze strony na stronę, nie? Jak gdyby jest inne oświetlenie i już twarz trochę inaczej wygląda, ale mimo wszystko widzę w tym tę jakąś dbałość, świadomość twórczą i błeno nasz rysownik Wydaje mi się, że jednak zrobił kawał niezłej roboty. I przy dziesięciu osobach, ja ci powiem, że przy samych rysunkach ja się jakoś mocno nie gubiłem, bardziej przy tych ich nikach bo niektóre postacie gdzieś tam kojarzymy, no bo na przykład dostały tę historię początkową, tak, i w której mi tam jedna czy druga była bardziej na pierwszym planie, ale na przykład postać księgowego, czy księgowej, tak właściwie, no to ona tam się przewija, nie? Ale zazwyczaj jest mocno w tle i za każdym razem jak padało księgowy albo ona chyba moli się nazywa że w teraz to tak było, która to jest, nie? Kto to jest? No tak, bo, bo to też jest tak, że tych postaci tak jest, jest bardzo dużo, ale no, umówmy się, one nie wszystkie są tak samo istotne. Nie? Tutaj mhm. ja bym powiedział wręcz, że nawet nie wiem, połowa to jest pół na pół e, w tym e, tomie takich postaci, które e, mają jakąś większą sprawczość, a, a reszta no, to jest po prostu tło. Tak, tylko jak wiemy, no bo rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, w oryginale, bo tutaj mamy te 10 znaczków na okładce tomu zbiorczego, w oryginale też mamy 10 lub więcej lub mniej znaczków i są oznaczane te postacie, które na przykład są w tej narracji na początku zeszytu, tej takiej jakby z przyszłości trochę albo w jakiś inny sposób są ważne dla tego zeszytu i to jest znowu tak, element tej całej Zabawy w detektywa, do której on zaprasza czytelnika. Dodatkowo jakby wiemy, że przez te 12 zeszytów te kolejne symbole też będą zaznaczane, nie? więc możliwe, że kolejne postacie też będą miały więcej do powiedzenia czy do zrobienia, że ta sprawczość będzie jednak w miarę równo rozłożona. To na razie tak wygląda, nie? bo mamy 6 zeszytów i każdy tam pozwala się wykazać jednemu czy dwójce bohaterów tak mniej więcej. Tak, no tutaj możesz mieć dużo racji i w sumie ja o tym nie wiedziałem. Dopiero właśnie ty mi powiedziałeś o tym, że tak to w tych wydaniach zeszytowych wyglądało. Trochę yy, powiedziałbym, że dziwne z tego punktu widzenia jest to, że Egmont yy, nie zdecydował się tego zostawić, bo przecież mamy tutaj yy, zeszyty przedzielone okładkami, yy, więc aż by się prosiło, jeżeli wiesz, mamy okładkę, no bo czasem w wydaniach zbiorczych yy, okładek nie ma. Te, te zeszyty nie są yy, dzielone, a, a tutaj są, ale Właśnie mamy tylko grafikę okładkową i w tym momencie tych symboli nie ma. Natomiast Ale wiesz tak co, jak... Bo to, to że nie ma tych okładek na swoich miejscach to wynika z tego, że wtedy by to popsuło te kadry do czytania od lewej do prawej, nie w poziomie. Tylko z drugiej strony mimo wszystko dziwi mnie to, że za każdym razem walą tę samą grafikę. Ona jest świetna. Jak pierwszy raz usiadłem do tego albumu, no to się w nią wpatrywałem, bo ona pięknie wygląda. Ale nie, nie. to, to Zwróć uwagę, że, bo ty mówisz o tej, tym kadrze tytułowym, tak. że zawsze mamy miły dom nad jeziorem. Tak. Ja zakładam, że taki jest w oryginale. Mi chodzi o to, że mamy zeszyty przydzielone okładkami, bo przecież każdy zeszyt zaczyna się od okładki zwróć uwagę, że to jest ta okładka, która gościła na wydaniu amerykańskim, zeszytowym i mamy przeważnie tak, że mamy okładkę i z drugiej strony najczęściej jest jeszcze okładka alternatywna. Ty, A no I tak, dopiero no później rzeczywiście mamy... mamy w sumie. Tak, tak. I wiesz, jakby dlatego to mnie dziwi, nie? Bo to, że mamy ten kadr tytułowy, to mówię, wydaje mi się, że to jest po prostu jeden do jednego przeniesione z oryginału i tak to sobie Tynion czwarty wymyślił. Natomiast, no po prostu raczej wydawałoby mi się, że jeżeli idziemy w kierunku tego, że i tak te okładki dostajemy, no to że zachowamy właśnie ten element taki wyróżniający, o którym wspomniałeś, nie? Mhm, A to rzeczywiście można by spokojnie... No tak, bo to są te same grafiki, przecież jakoś, się przepraszam, wyle ciało mi z głowy, ale tak, tak masz rację. No, a, a, a tutaj jeszcze jak ruszyłeś temat tej warstwy wizualnej, to y, ja ci powiem, że to, to właśnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to, że ona jest momentami taka sprawiające wrażenia, nie wiem, rozmytej, niedbałej, to, y, to jest bardzo świadomy wybór y, graficzny twórców i moim zdaniem wizualnie to jest naprawdę jedna z najciekawszych serii, jakie ja w ostatnich miesiącach czytałem, m, bo ona y, wypada i ciekawie w, samej, w samym rysunku, ale też jest świetnie pokolorowana, bo tutaj to, co Jordi Beller robi z kolorami, to mi się też szalenie podoba. Tak jak, nie wiem, wiesz, jak on operuje światłem, nie wiem, ogniem, jakimś cieniem z telewizora, taką poświatą z telewizora i tak dalej, i tak dalej. Super wypada pod, pod tym kątem ten komiks, moim zdaniem. Mhm. I w ogóle, nie wiem, odcienie skóry, jak tutaj już nie wyglądają, nie w zależności mhm, od... Tak. Tak. stanu psychofizycznego postaci, ale też oświetlenia i tak dalej. Czasami trochę mnie to, minimalnie mnie to wybijało, bo, tak jak mówię, na przykład z kadrą na kadr trochę się postać zmieniała, ale na swój sposób to, do, nie no, po prostu to doceniam, bo mimo wszystko to pokazuje, że ten każdy rysunek jest stworzony... Tak jako świadoma jednostka, nie? nie po prostu jako tam, że teraz od sztancy w tej rozmowie będę pięć razy to samo rysował, tylko że się trochę tutaj twórca bawi tymi kadrami i kolory są rzeczywiście ślicznie nałożone. A powiedzmy jeszcze ta kwestia właśnie nowych mediów, czyli te rozmowy na Messengerze, te newsy z Twittera, ale też notatki analogowe, które tutaj się pojawiają, tak? czy te listy zakupowe, powiedzmy upraszczając, czy jakieś tam inne notatki, na przykład gdy jeden z bohaterów wyrusza, by zbadać okolice i tam po drodze sobie robi jakieś notatki, rysunki, zdjęcia, etc. Jak ci się podoba uzupełnienie komiksu o takie rzeczy, czy e, czasem e, po prostu no jak z życia, a czasem e, no takie cyfrowe, nie, nie komiksowe, no bo dwie strony czy trzy strony rozmów na Messengerze wprawdzie dużą czcionką, ale jednak e, no to mogłoby zaburzać nie, funkcjonowanie tego medium. Znaczy no, wiesz, to jest, to jest to, co ja powiedziałem chwilę wcześniej, że moim zdaniem to jest zabieg ciekawy formalnie, ale on się tutaj sprawdza także fabularnie. Tak, w mojej opinii to jest dobra rzecz, ale ja mogę akurat być trochę nieobiektywny, bo ja lubię takie rzeczy. Nie wiem, podobało mi się to w Kerry chociażby, czy w regulatorach, gdzie mieliśmy wiesz, wycinki prasowe, jakieś mhm. artykuły itd., itd. I w narracji komiksowej też... Wiedział siódmy przecież się Polski, to... nie? chociażby nie? W, no, no, Mikonie mhm. też wydaje mi się takie rzeczy były i. Black Monday tak, Czy w Providence. Tak, tak. I, I wiesz, i to jest tak, że jeżeli tego rodzaju zabiegi są umiejętnie scenariuszowo wprowadzone, że to nie jest tylko coś, bo potrzebuje autor więcej miejsca żeby coś napisać i wiesz w dymkach by mu się to nie zmieściło i po prostu idzie w te, tego rodzaju narrację to, to czasem to kole w oczy ale tutaj to jest bardzo umiejętnie i bardzo sensownie wprowadzone, także dla mnie to jest plus mm -hmm. ja byłem w wielkim szoku, bo gdy są te trzy strony, to jest taka największa dawka tego, trzy strony rozmów na Messengerze i to są rozmowy w parach jak gdyby trzy osoby tak? A z B, potem B z C i potem A z C rozmawia no to jakby mi ktoś coś takiego powiedział, to bym się popukał w głowę, no bo kojarzę komiksy, to w tych polskich, tych przebudzonych legendach, to tam było też czasami ściana tekstu. Dla nie miała sensu, ale też na pewno w innych to się pojawiało, gdzie tego tekstu jest masa i to nie ma żadnego sensu. nie, To jest właśnie takie nagle przejście na opowiadanie, a tutaj to super wypada, bo po pierwsze w ogóle Paulina Breiter świetnie to przetłumaczyła, że to jest takie żywe i w miarę wiarygodne jako rozmowa gdzieś tam przez Messenger, zwłaszcza, że to, to nie są też jacyś młodzi ludzie, więc nie musiała się silić na nie wiadomo jakie tam Pokémony, tylko no mogła to zrobić tak umiarkowanie tradycyjnie, ale to, to działa, to wypada fajnie. Dodatkowo to pokazuje relacje łączące te postacie i to, to nie do końca jest ekspozycja nawet jako taka, nie? bo oni nie mówią o czymś, co nam tak naprawdę rozjaśnia świat. To bardziej my interpretujemy właśnie sposób, w jaki rozmawiają, emocje, z jakimi podchodzą do pewnych tematów, i znowu, tak zupełnie, wykorzystanie czegoś, co mogło być bolesne w komiksie, ale zrobienie tego porządnie, za to plusik, a drugi plusik za to, że te rozmowy nie są właśnie takim wyjaśnianiem nie, świata, takim ekspertem w świecie przedstawionym, który nagle coś nam objaśnia, tylko to są cały czas rozmowy tych postaci po prostu obrazujące nam ich relacje i podejście właśnie do kilku kwestii. No, no zgadzam się, zgadzam się a te notatki na przykład z tego wypadu na badanie okolicy no to to mi się mega podobało, to to w ogóle jest super pięknie wygląda, bo to jest wkomponowane właśnie całe dwie strony tam porozrzucane te zdjęcia, nie tutaj te zapiski, jakiś rysunek, coś, świetnie to wymyślono, tak a tak, bo pewnie się będziemy zbie zbierać ku podsumowaniu jakiemuś. Podsumowaniu. Zwróciłeś uwagę na kadry z rodzaju tych, które ja bardzo lubię w komiksach, czyli na półkę z książkami i komiksami, które w którymś momencie tak, tak, tak. przerzucają. Rozbawiło mnie najbardziej nie From Hell czy Sandman, tylko spisek przeciwko ludzkiej rasie. W tym konkretnym komiksie to mam wrażenie, że to jest naprawdę Taki y, solidny, solidny strzał, y, że akurat ta książka Ligotiego się tu znajduje. Mhm. Mm no, ja w ogóle y, w pierwszej chwili y, nie, nie załapałem, jak to przeglądałem. No, ale... Y... Bo w sumie tutaj jeszcze jest sporo rzeczy, których w Polsce chyba nie tak, ma tak, po tak. prostu. Tak, tak, No nie? tutaj jest dużo. Ten jest, tro jest trochę takiej klasyki i takich rzeczy, które ja kojarzyłem, a część tytułów e, nie. To, to też zupełnie dla mnie nieznane były. To prawda. E, jeszcze chyba 20th Century Boys tam byli. No i jakiś tam Simons coś tam jeszcze. No w ogóle te, fajna rzecz. I znowu takie detale. E, I nie wiem, czy tam przy innych kadrach, bo czasem są takie duże kadry na pokoje, nie? No to tam też jest trochę easter eggów różnych. E, przy czym, e, no, no, jeszcze ich nie analizowałem tak szczegółowo, żeby teraz to omówić, ale tak. No, kadry z biblioteki zawsze spoko. Dobra, no to właśnie zmieszając ku podsumowaniu. Czy ten album jako. Taka, no, no, zamknięta całość, w sensie, że wiesz, sześć zeszytów, e, które są częścią większej historii, ale jednak e, no, dostajemy to jako zamkniętą całość. Czy na tym etapie jesteś usatysfa usatysfakcjonowany, chcesz czytać dalej? No, znaczy, po powiem tak, na pewno chcę czytać dalej, Podobał mi się ten pierwszy tom, uważam, że to jest naprawdę bardzo sprawnie napisana, intrygująca i ciekawie poprowadzona rzecz. No i przede wszystkim wizualnie to jest, to jest petarda. To chociażby dla warstwy wizualnej moim zdaniem warto też po ten tytuł sięgnąć. Ale, no mówię, wypowiem się tak ostatecznie po... E, finale e, tej historii, bo e, nie będę ukrywał, że e, mam trochę obaw. <śmiech> w tym sensie, że e, to, to jest historia, którą wydaje mi się, że jest dużo łatwiej spieprzyć, niż ją e, dobrze spuentować. I no i ja nie miałem aż tak dużego, dużej styczności z Tynionem IV, żeby wiedzieć na ile on te swoje historie dobrze kończy, <gryw> więc na razie jeszcze to z taką pewną dozą niepewności, ale myślę, że poleciłbym ten komiks, bo to jest na pewno nietuzinkowa rzecz i, i bardzo ciekawa, bardzo ciekawe otwarcie serii. Mhm. Mm ja ci powiem, że ja w, w tym momencie nie y, jestem prawie przekonany, że finał mnie zawiedzie jak gdyby, nie, nie widzę tutaj za bardzo, żeby to się dało w sposób satysfakcjonujący dla mnie domknąć, ale mimo to absolutnie polecam i cieszę się, że mamy to w naszym polskim języku, w fajnym wydaniu, w twardej oprawie, w ogóle nie powiedzieliśmy o tym, Egmont robi te takie nabłyszczane elementy na okładkach i tutaj mamy na okładce bohaterkę w jeziorze pełnym trupów i w tle ten domek, i ten domek właśnie jest nabłyszczany i twarz bohaterki jest nabłyszczana, ten domek świetnie wygląda jak się po ciemku na przykład światło odbije gdzieś z zewnątrz, a ten komiks jest na wierzchu, to upiór nie wygląda, ale wracając do podsumowania ta podróż jest na tyle przyjemna, że nawet jeżeli destynacja mnie nie zadowoli, to ja myślę, że będę zadowolony, bo to nie jest, nie wiem, jak głębia, czy coś swoją drogą powinniśmy ją skończyć w końcu że czytam i tak wiesz, tylko Moja się jej tak zapomniałem, nie? Tutaj... przepraszam, aż się zawiesiłem, ale zapomniałem, że, <laughs> że, że tam wyszedł ten dodatkowy tom, który niby jeszcze to wszystko puentował o matko, ja go cały czas mam na wierzchu dlatego ja, go, ja go nawet ja nie kupiłem już Zdążyłem wyprzeć tę fatalną serię z głowy, ale faktycznie powinniśmy to skończyć. Sory za offną. No choćby choćby dla nas samych, nie? Żeby, żeby to wszystko nie poszło na magnet, tylko żeby chociaż domknąć podcast. No ale właśnie, nie I tam się człowiek trochę męczył i tak dalej, i nawet jak były gdzieś tam fajniejsze elementy, to całościowo czułem się jednak zniechęcony, a tutaj. Yy, Właśnie tak jak mówię, nie, nie widzę jakiegoś fajnego finału, teraz nie jestem w stanie go sobie wyobrazić, ale sama podróż mega mi się podoba i chcę więcej, tak? I chcę dopłynąć do końca. No, ja nic tutaj nie dodam. Myślę, że to jest taki akcent, który my, którym możemy zakończyć tę naszą dzisiejszą rozmowę. No dobrze, to tak też zrobimy. Kochani, jeżeli spotkaliście się już wcześniej z tym twarem popkultury, to dajcie znać, co o nim sądzicie. Jeżeli czytaliście go w, też w oryginale, to możecie, tylko bezpoilerowo, proszę, powiedzieć, jak oceniacie zakończenie, czy pozytywnie, czy negatywnie. A my będziemy się żegnać. Dziękuję Ci, Jerry, za rozmowę. Dziękuję również. A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia, i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.